Mam plusy? Dobra. Jesteście gotowi? Jak najbardziej. Jedziemy. Fantastycznie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku. Kości. Piony. Jeszcze nie wiemy co na końcu. <laughs> no i będzie dla Was mówił Marek naprzeciwko mnie. Karol z boku. I Przemek po mojej lewej. I będziemy dzisiaj mówić o... Cthulhu. Death May Die. Mm -hmm. Dynamiczna muzyka. Przerwie jesteśmy w, w studiu, w naszej piwniczce, tak? W Reykjaviku. I Marek <laughs> ma z Lovecraftem, czyli Natscape. Pentagram i Lovecraft jest obecny. E, Odertis się kocha. Widać, że się nie boi. Jest klimat. Tak, dzisiaj. jest klimat, jest klimat. Zacznijmy od tego, dlaczego akurat tę grę bierzemy na to pytanie. Zacznijmy od tego, że chcieliśmy podziękować Wam a, a, no tak. za każdą formę wsparcia nas. Tak. Za każdy like sub, czy cokolwiek. Jeżeli lubicie nasz kanał, to kliknijcie tam, subskrybuj. E, warto tutaj dodać, że za każdym razem, jak ja to wiem, to przynajmniej mnie wycinał. Tak, ale teraz już nie wycinamy, bo to hmm. działa. <laughs> ale jeżeli was to denerwuje, to powiedzcie, bo to nie będziemy już tego robić. Tak, Wkażemy każdym... pod uwagę każde uwagi. Krytyczne tak bardziej niż te pozytywne. Jak się mówi to na początku każdego filmu, no to... Nie wiem, głupie to jest. No. E, dobrze, Dla, dlaczego Cthulhu Dead May Die? Mhm. Bo... Ja szukałem gry, którą, w którą mogę zagrać z kimś, kto niekoniecznie tam w planszówkach jest za pan brat. Mhm. Jednocześnie gdzie jest historia, zasady nie są skomplikowane. Mhm. No i że ten uniwersum, ktulu było tu kluczowym, ostatnio się mocno wkręciłem, przeczytałem wszystkie opowiadania związane z ktulu, ale Lovecrafta, mhm. nie wszystkich innych, którzy pociągnęli jego jego twórczość, jego twórczość. Dlatego też. Wybrałem tę oto grę. A że dodatkowo recenzje na BGG ekspertów hmm, zachęcają. Tak, to wybór był prosty. Mhm. A że portal ogłosi, ogłosił premierę tego tytułu. No to po, byłem polsku. W, po polsku to byłem w siódmym niebie. No trzeba też zmienić, że nie tylko Marek ma tą kopię, ale też Karol sobie postanowił tak Karo Karol albo... z dodatkami. Sumie, tak, Karol był pierwszy, a potem Marek postanowił kupić dokładnie. Nie, nie, nie, nie, nie. to nie było tak. Nie, nie, nie. Tylko Karol... No nie, to było tak samo. Okay. Karol kupił wcześniej, bo Karol kupuje w przedsprzedażach, a Marek nie. Ja też kupiłem w przedsprzedaży. Tak? Tak. Hmm. Tylko no jak, ja ci powiedziałem, że ja tam się zastanawiam, tylko już tam kliknąłeś, że już kupujesz. <grych> no ja byłem pierwszy, jak mówiłem. Dobra, okay. nieważne. Czemu jest... ja kupiłem? Czemu ty kupiłeś? Yy, bo lubię też gry właśnie w samym uniwersum Lovecrafta. Mhm. Mają właśnie taki klimat mroczny i takie niepewności. Mhm. Mam posiadłość szaleństwa, ale szukałem czegoś, co jest szybszą ogromne niż mhm. posiadłość. Mhm. i też rzeczywiście w coś, co ma dość prostą, łatwą mechanikę z kim będzie można zagrać z nie tylko z osobami, które mocno grają w gry, ale mhm. też z tak zwanymi planszowymi nubami ale tak, no ja tutaj dodam, że e, ja mam wiele prostych gier ale tutaj mamy taki efekt trochę wow, że pokażemy mhm. komuś ko taką grę i ktoś powie i, i, wow, no, to, to super to jest, no i tu ładnie bo to jest i wykonanie, i, i, i, no i taka przygoda. Mhm. Dodatkowo ja nie lubię posiadłości szaleństwa, więc tutaj są dwa obozy, więc fajnie będzie poznać opinię dwóch ludzi, którzy, no gdzieś tam, gra może być zbliżona tematycznie mhm. i, i może nie mechanicznie, ale jakby tam otoczka mhm. jest gdzieś podobna. Ok, krótko o, o czym jest Dead My Die? Polega ona na tym, żeby przerwać rytuał e, przywołania przedwiecznego, mhm. e, który pojawi się w formie fizycznej w naszym świecie i będzie do ubicia. Zgadza się. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla nas. Mhm. Mamy w, swojej, w czasie swojej gry mamy trzy, trzy akcje do wykonania, w zależności co tam możemy oddziaływać na, na to, możemy walczyć, możemy chodzić. Mm. No i w... wszystko odbywa się przy rzutkości, które tak. w większy bądź, mniejszy, bardziej w większy sposób możemy kontrolować mhm. te rzuty, no ale też przez przyrzuty głównie. Tak. E, z fajną mechaniką szaleństwa, która wzmacnia naszą postać, ale mhm. nie możemy dojść do m, krytycznej wartości, gdyż no, po prostu zwariujemy tak. i odpadniemy. No i Warto też nadmienić to, że po każdej naszej kolejce m, gra jakby dolosowujemy wydarzenie i mhm. co się tam dzieje? coraz bardziej postępuje jakby zagrożenie. W pewnym momencie może się pojawić przedwieczny na, na planszy i ostatecznym jakby celem jest zawsze pokonanie tego przedwiecznego w tak. danej misji, ale żeby go pokonać, musimy najpierw spełnić jakieś tam które... wymagania. wymagania. Mamy sześć scenariuszy dodam do każdego scenariusza. Tak. tak, możemy dodać jednego z przedwiecznych, postawców mamy dwóch. Mhm. E, no i tak naprawdę mamy w w całej mamy 12 scenariuszy, może nie powiedziałbym jednorazowych, ale każdy kolejny raz to będzie no tak, bo to mamy, samo, bo mamy ale... Sześć, mamy sześć scenariuszy, ale każdy scenariusz możemy rozegrać z innym przedwiecznym. Tak, więc... na, na tyle jest elementu zmiennych, że to nie, nie jest mm -hmm. powiedziane, że już nie tak. zagram drugi raz dany scenariusz, no bo już ograłem go. No, mm -hmm. no nie, no bo możemy nawet przegrać. No, Dzisiejsza nasza gra po pół godziny, no... E, <laughs> Karol out, tak? No, tak umarł tak. i w pewnym momencie, jak się umrze, no to no jest koniec gry, a to był ten początkowy. Karol ma w ogóle tendencję do umierania w grach, bo w Wczoraj jak graliśmy w Owlce Pierścieni, grał Gimli, to też e, zginął. Tak, ale zapomniałeś powiedzieć, że najpierw praktycznie wybiłem głównego bossa. No tak, to prawda. Ale zginąłeś. I byłem obrońcą, tak? Więc zazwyczaj no obrońcy tak. giną. Okay. Ale nie byłem szonym binem. Znaczy, czy, to czy... jeżeli obro... tak, zgodzę się, że obrońcy mogą zginąć. Jeżeli no. wygraliście scenariusz, to Karol spełni swoją rolę. Się. No to dziękuję bardzo. Wygraliśmy. Udało się. Rzutem na taśmę. Czy przechodzimy do plusów i minusów? Myślę, że tak. Więcej o grze nie ma co mówić. No I tak nie dowiecie się z naszej, tak. w, z, z naszej rozmowy za dużo o mechanice. Dlatego bo... skracamy ten dział. Skracamy e... trochę ten dział, żeby nie... Żeby Żenady. Nie no plusy. No i zacznę od tego mojego głównego bo zawsze nie mówię. Znaczy no nie zawsze, bo jeżeli jest, mhm. nie podoba mi się, to nie mówię. Jest to wykonanie. I tutaj mam wiele rzeczy do powiedzenia. Przede wszystkim zacznę od tego, że po rozpudełkowaniu i tam położeniu wszystkiego tam, gdzie ma być, to jak sobie zamkniemy pudełko i magazynujemy swoje gry, pionowo, mhm. to nam nic tam się nie przesuwa, nie lata, nie przewraca, co mnie bardzo denerwuje. Mhm. To jest bardzo małe słowo. I niektóre moje gry może leżeć na płasko, no bo jak ja położę bokiem, to ty ja się boję, że tam się karty pogniotą. Mhm. E, więc to jest fajnie wszystko ciasno zrobione. Każdy potwór jest w swojej... Słucham. To. Nic chciałem ci przerwać dopiero jak skończysz swoją wypowiedź. No to już przerwałeś. Trzeba będzie to, no to... rozwyczaj, <laughs> to, to wyciąć. Każdy potwór jest, ma swoje miejsce w wyprasce. Jest kilka rzędów tych wyprasek. Bardzo mi się podoba mechanizm. To nie jest innowacyjne oczywiście, że każdy scenariusz jest w swojej kopercie i mhm. tam mamy przedmioty. W każdej kopercie mamy żatony, jeżeli są potrzebne i też karty mitów, więc każdy scenariusz będzie nam wprowadzał trochę nowości. I mhm. też nie wiemy, co mi się bardzo podoba, z instrukcji nie wiemy, co nas czeka. Mm -hmm. Instrucja pokazuje wszystkie potrzebne zasady nie zdradzając fabuły ani tego co będzie celem danych, e, danych scenariuszy co jest super, a za każdym razem ten cel może być inny. Mm -hmm. Co do wykonania no to figurki tutaj, you know, jak zwykle kur, kur not e, trzyma poziom, e, trzyma poziom. jest podobny, ale znaczy... uważam nawet trochę wyszy, bo jest szczegółowość tych figurek jest ogromna. Są to najładniejsze figurki przedwiecznych ogólnie w gier z Uniwersum of Crafta, jakie są aktualnie dostępne w planszówkowym świecie mm -hmm. Dokładnie bo ani posiadłość szaleństwa, ani jakieś inny gry z uniwersum Lovecrafta nie mają tak ładnych figurek jak te. Także mhm. jak ktoś interesuje się tym uniwersum i szuka sobie jakichś figurek, które mógłby sobie położyć, postawić, mhm. pomalować, to tutaj ma to jest najlepsza opcja. E, tak, jako że już powiedziałem, że czytam Lovecrafta, mhm. to ja nie tak wyobrażałem sobie przedwiecznych. Mhm w jego oprozie nie ma opisu tych, mhm, tych m -m -m. znaczy są mniejsze, bądź większe czasami. Nie tak sobie tak wyobrażałem. Mhm. Y może to było wzorowane, może na tej późniejszej, by ktoś, kto przejął i y nie chciałby w wturował, co ty to ładnie powiedziałeś. Y to przedłużył jego tą twórczość. Po prostu pisał też... O, opierał się na jego tak, mitologię Lovecrafta chciał, żeby żyła dłużej. Uh -huh. To może tam się pojawiały tu No ja no nie, uh -huh. żyję tylko tym Lovecraftem i nic więcej nie wiem o życiu. Uh -huh. <laughs> to nie tak sobie wyobrażam. Nie powiedziałbym na minus, bo uważam, że wizje artysty no tutaj uh -huh. każdy ma trochę inną. Też bardzo ciężko jest urzeczywistnić coś niepojętego. Uh -huh. No bo jak skoro to jest taki kosmik horror... Uh -huh. y no, można zobaczyć filmy sobie o krawcie jak mhm. są złe, mhm. tylko dlatego, że ciężko ująć grozę, której, której fizycznie nie, nie widać, ma. Tak. No bo proza jego się charakteryzuje tą taką niewiadomą, że mhm. tam nikt Cię nie lata z nożem i nie zabije mhm. Zgadza się. E, czy, bardzo mi się podobają e, kolorystyka kart i cały ten artuarz, który się dzieje na, na kartach i od mhm. tych drobnych elementów po to... Wszystko jest spójne, e, no tak. mam trochę zastrzeżenia co do kafli terenu, mhm. same pojedyncze kafle terenu no jeszcze tam no, jakoś nie kują mnie w oczy, mhm. ale jak ułożymy sobie scenariusz dany, to mam wrażenie, że to jest zlepek kilku domów. Mhm. Ja wiem, że to ciężko zrobić, że mamy sześć scenariuszy ułożyć z tych samych kafelków i mamy mieć za każdym Maszby razem spójność, spójne, no? bo tam widzę, że raz jesteśmy w jakimś takim lochu, mm -hmm. e, a raz w jakimś takiej fajnej posiadłości, takiej bogate, a raz w jakiejś biedocie i to jest takie... A raz mm -hmm. w kościele. Tak. No, no nie wiem, co to. Z, z drugiej strony, jeżeli chodzi o grafiki, e, wreszcie fajnie zobaczyć e, jakieś inne grafiki niż to, co cały czas mieli Fantasy mm -hmm. Flight Games, tak. bo w grach Fantasy Flight Games opartych tak. o e, mm -hmm. mitologię Mhm. Wszystkie grafiki... W każdej grze przejawiają się te same, te same grafiki, identyczne. te same nazwy. Zgadza się. Ci sami bohaterowie, badacze, badacze mhm. to, to cały czas oni wyglądają tak samo, są te same grafiki, a tutaj na wreszcie mamy coś nowego. Moje naj, najulubieńsze grafiki mhm. są na chorobach psychicznych, Czyli karta, które dostaje każdy gracz na początku. Bardzo mhm. są klimatyczne, mówią o tym, o czym jest dana mhm. choroba. pisuje się to w całą tak. y... Tutaj warto napamięć, jak, jak to działa, bo choroba psychiczna na starsi losujemy jedną chorobę psychiczną i w momencie, kiedy osiągamy kamienie milowe naszego, yy, szaleństwa? naszego szaleństwa. To, to nasza znaczy choroba psychiczna się aktywuje. Tak, dokładnie. I tam są jakieś, aktywują się jakieś efekty tej choroby psychicznej. Na przykład, nie wiem, możemy podpalać mhm. e, coś. albo... Może po, po, podpalaczem, albo kleptomanem i tak, kraść. I, i kraść innym A jeżeli nie może, tak. no, ukraść, to wtedy ale, się ale stresuje. To jest rany. to, że możemy taktycznie podejść do tych chorób psychicznych. Tak. I e, one mają i negatywne, i pozytywne efekty. Tak, tak, ale jak... to nie, te, o, nie o tym teraz, bo ja jeszcze mam o jednym wykonaniu. No. Bardzo podoba mi się pudełko. Bardzo podoba mi się te srebrne takie oczy Ktulasa. Tak. Były mm, to jest. Dodatkowo, nie wiem czy wiecie, jak wygląda dodatek do: chodzi mi o sezon drugi. oni jest mm. biały, mm. a podstawka jest czarna. Mm -hmm. To jest. No, to jest. No. Nie, jest fajne, jest takie minimalistyczne z tą grafiką przedwiecznego, naprawdę to bardzo ładnie wygląda. I te oczy, które pod różnym kątem inaczej świecą, nie? To tak. naprawdę jest świetnie wygląda. wygląda świetnie, tak. Okej. Okay. Jeżeli jesteśmy już przy chorobach psychicznych i osiąganiu poziomu szaleństwa, to mhm. mi się bardzo podoba sposób właśnie, jaki jest to rozwiązane. Mhm. W sensie, że jednocześnie popadamy w szaleństwo, ale jest to również nasz tor do osiągania wyższych poziomów swoich tak. własnych umiejętności. Im bardziej jesteśmy szaleni, tym tym możemy rozwijać nasze umiejętności. Tak, mocnej. można powiedzieć, że jesteśmy bardziej śmiali i możemy wykonywać dużo lepsze rodzaje ak akcji, które mm -hmm. mamy jako podstawowe. Tak, tak ja powiem nawet I... coś więcej, bo ta, ten poziom, ten tor szaleństwa mm -hmm. skaluje się z postępem gry i trudnością, bo tak. gra jest coraz trudniejsza, a my zdobywamy tak. coraz ciekawsze moce. Więc nie rzucamy tylko trzema kośćmi albo się uda, albo się nie uda, tylko no. mamy wpływ na to, co się dzieje. Możemy modyfikować rzuty kości, możemy no suru... dostawać więcej tak. kości... Możemy dodatkowe obrażenia zadawać, mm. możemy pomagać innym graczom w jakiś tam sposób, na przykład przejmować obrażenia od nich. Więc tego, tych umiejętności jest całkiem sporo, i one fajnie się korelują między graczami. Można taktycznie do, do tego podejść i mówić innym graczowi, na przykład, że ja będę mógł w stanie zrobić to, mm. więc ty możesz pójść tutaj i zrobić to, nie? Więc to jest fajne. Poza tym, czuć rozwój postaci. Tak. Mm. I to jest też super, że. To nie jest tak, że cały czas stoimy w miejscu, tylko mhm. y, możemy planować jakby kolejne. I to my decydujemy, w którą, w którą drzewko idziemy. Tak, dokładnie. No, i niektóre umiejętności są tak mocarne, i czuć po prostu tą moc. Tak, tej... się chce się dojść do tego czwartego punktu, tak. bo tam jest można maksymalnie od 3, od 4, od o trzy czy 4 cztery? No Czwarty no poziom. Tak. Tak, zaczyna tak, zaczyna się z z z zaczynamy tak, z pierwszego, tak, więc trzy hmm. razy możemy e, zwiększyć. To właśnie chcemy, jakby chcemy szybko do tego dojść, hmm. ale no, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jak dojdziemy szybko, to możemy zginąć przez szaleństwo. Hmm. Ale też jest fajne to, że na koniec gry nie będzie tak, że będziemy mieli wszystko usprawnione na maksym. Hmm. Więc tak. Trzeba dostosowywać się do danej sytuacji tak. i tak, do mieć pomysł na grę. Mhm, zgadza się. Bo tutaj mówimy też o e, to, że szaleństwa, to też tutaj jest powiązane właśnie z tymi chorobami, o których mówiliśmy wcześniej, mhm. bo są takie kamienie milowe, jak to pięknie nazwałeś, które będą nam tri... wyzwalać, wyzwalać e, e, e, naszą chorobę, ale nasza choroba nie musi być naszą ułomnością, bo tak. naszą chorobą możemy sprawić wiele dobrego dla naszego teamu. Tak, albo złego. Albo złego. Zależy, Zależy jak wygląda tak. sytuacja. Więc musimy patrzeć na to, jak tak. będziemy osiągać ten kamień milowy, żeby być w takiej sytuacji, żeby ta choroba psychiczna miała pozytywny efekt, Wydzimy. a nie negatywny. I tutaj będzie przykład piromanii. Mhm. Piromania wywołuje ogień, Sama w sobie? Nie wiem, ale na pewno tyle, ile jest znaczników ognia, tak. tyle obrażeń dostaną wszyscy na tym kafelku. Oprócz tej postaci. Oprócz tej postaci. Jest więc dobrze, możemy jest... zadać wszystkim wrogom, ale tak. możemy też sojusznikom, więc musimy dobrze to się umówić. Ej, słuchajcie, ja teraz zapewne wyrzucę jakąś na, na kości jakąś mackę, mhm. więc mi tam się podniesie, więc uciekajcie stąd. Bo warto też powiedzieć o kościach, że na kościach możemy mieć trzy efekty. Możemy mieć albo trafienie. Albo mackę, która zwiększa nam poziom szaleństwa, albo. Albo to i to? Albo znak przedwiecznego. Albo znak przedwiecznego, który ewentualnie albo daje nic, albo dzięki naszym umiejętnościom może dawać sukces. No i jest pusta ścianka też, no ale może jest być e, Dwie z tych, tak, co wymienili. Dokładnie. Klimat. Ja bym przyszedł do klimatu teraz, ponieważ mhm. bardzo podoba mi się podejście, jeżeli chodzi o, o uniwersum Lovecrafta w, te, w tej grze. Bo zawsze jest ten klimat Elfcrafta, to jest takie mroczne zło, które gdzieś tam czai się mhm. w ciemności. Tutaj ten klimat, to jest, ja czuję taki klimat filmów Tarantino. Totalna mhm, tak. jazda bez trzymanki, bardzo dużo humoru, bardzo dużo nawiązań właśnie do jakiejś popkultury albo innych gier. To nie jest ciężka fabularnie gra. Nie, nie jest ciężka fabularnie gra. Jest taka bardzo luźna i bardzo pasuje to do rozgrywki w tej grze, mhm. która też jest taka e, bardzo dynamiczna, nie? Więc mhm. no ja czuję właśnie takie e, tak jak powiedziałem, firmy Tarantino tutaj. Tak, bo tutaj należy dodać, że ta gra różni się tym od innych gier związanych z Ktulu i walką z Ktulu, mhm. gdzie winy grać, czuć tak jakby ci badacze, oni pierwszy raz mieli styczność z tymi przedwiecznymi i do końca nie wiedzą co robić tak. i nie wiedzą do końca co się dzieje. A tutaj mamy tak jakby już wyszkolonych badaczy, oni wiedzą dokładnie z czym się mierzą i, uh -huh. i na co się piszą. Zgadza się. Ja co do klimatu mam trochę zastrzeżeń, uh -huh. dlatego nie będę się udzielał. Uh -huh. do, e... do minusów to idziesz. Znaczy to nie jest dla mnie minusem, że tutaj no bo... nie, nie ma klimatu, czemu? tylko ja mam swoje zastrzeżenia, o których powiem minus, albo ja nic więcej o, plus, o klimacie nie powiem, co powiedzieliście. wy. Okay. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to... Ona jest, tak jak klimat, jest bardzo luźna. Chodzi o to, że wesoło sobie hasasz po tej planszy, idziesz na, nie wiem, jakiegoś potwora, czy na w, jakiegoś kultystę, atakujesz go i on prawdopodobnie zginie, albo zginie nawet kilka, e, kilku przeciwników. Czujesz taki klimat takich e, hack and slashy, trochę Diablo coś takiego nie? E, w, w, w, te, w tym momencie. I to też jest e, tak znowu w opozycji do posiadłości szaleństwa, gdzie mm, praktycznie każdy potwór jest w stanie Ciebie zabić, albo zadać Ci... posiadłości szaleństwa? Tak, Posiadłość tak. Szaleństwa, chyba ciężko w ogóle kogoś zabić, prawda? Znaczy jest trudno, tam, mhm. tam raczej nie skupiasz się na e, atakowaniu przeciwników, mhm. a na pewno nie strzelasz do przedwiecznego z pistoletu, no bo to jest bez sensu, no. tylko uciekasz, e, rozwiązujesz zagadki bardziej... Podchodzić do tego klimatycznie, jest bardziej ozorowane to tak jak w książce. Mm -hmm. I tam widać faktycznie, że oni się mocno opierali o prozę Lovecrafta. Tutaj to jest takie. Ja się bardzo przyjemnie mi się grało, bardzo miałem takie pozytywne odczucie po, po, po każdej grze bo Po prostu czułem taką satysfakcję z zabijania tych mhm. potworów przedwiecznych, czy tam kultystów. No to, to, to, to co Karol ja powiedział że nie, Oni nie chodzą z latarką, tylko mają już siekierę od razu. No, dokładnie. I to taką szaloną siekierę. <laughs> tego, i, siekierę która z... bije na odległość. na przykład, Okay. Akurat I... ta siekiera biła na odległość, bo wyciągnąłeś odpowiedni kafę, odpowiednią zdolność. Ale, ale biła na odległość ale... to do no, mnie wracała, to my. był siekiera bumerak. No i właśnie wracając do tej rozgrywki, ona jest. To wszystko się spina, bo ta rozgrywka jest szybka, jest dynamiczna, ma swój rytm, który cały czas się utrzymuje. I to jest taka jazda bez trzymanki w tej grze. Mhm. I to jest dla mnie duży plus. Ja mam to nadrukowane, czas rozgrywki. Tak. Że dwie godziny wygramy, bądź. Przy... No, możemy wygrać dwie godziny to jest gra, że możemy sobie zapełnić lukę pomiędzy jakąś grą ewentualnie hmm. umówić na dwa scenariusze albo do piwka hmm. e, tak. ogrom, ogromny plus że tutaj nie, wiem, nie rzucam kości przez 5 godzin i w pewnym momencie mówię dajcie mi spokój bo już nie mam hmm. ochoty rzucać tymi kośćmi znaczy, co nawet zagrasz z mało zaawansowanymi tak. E, tak. graczami znaczy, nie nazwałbym tego filerkiem nie, nie, nie. Znaczy, to nie. Dla nas to jest filarek. No może dla nas... No niekoniecznie. No nie, ale to jest coś trochę więcej niż filarek. No dobrze, dobrze. dobrze. To, ale... Chociaż może po jakiejś ciężkim eurasie mówisz, dobra, wrzucamy tak. Death May Die, I, tak, tych kultystów. Tak, kultystów, będzie fajnie, mhm. nie? No i ja czuję e, taki zrelaksowany umysł potem. Mhm. Nie, nie, nie ma w tej rozgrywce... Tyle elementów, tyle aż taktycznego e, myślenia, że ja się czuję zmęczony po tej grze. Tak, bo to jest fajnie spalansowane, że jednocześnie nie to, że mam tysiąc opcji do wyboru, nie wiem, co zrobić, ale mhm. też jednocześnie nie jest to głupie, a pójdę tam, zobaczymy, co rzucę. Mhm. Tak. E, czy mi wyjdzie, czy nie wyjdzie. Więc dziś jest ta optymalizacja ruchów, co mi się mhm. bardzo podoba w tej grze, mhm. e, bo obawiałem się, że to będzie zwykła turlanka. No jednak e, zobaczcie, że tutaj widać rękę twórcy no, e, Pandemika. Ale też, no... Optymalizacja ruchów, to wszystko tutaj gdzieś jest, nie? No, to to zapomniałem na początku powiedzieć. Dlaczego ja wybrałem tu grę? Że to jest dla mnie, to są moi dwaj najulubieńsi autorzy, bo tu jest Lang mhm. i jest. Jezus, nie wymówię tego nazwiska. Dawiał. Mhm. E, ale on zrobił. Um... Betrayala. Betrayala, no. Yy, gdzieś tam Betrayala zgrzyta, znaczy lubi mi zamysł, gry, bo mhm. z tego można by dużo wykrzesać, i mówię: no nie, no z Langiem to będzie to. Będzie to. Tak, bo jest. Yy bo ten de, de biał, tak, no nie wiem. tak się to nazywa? Jest, Nie wiem, że jest On ma taką um, tendencję do uh, trochę przekombinowania tej mechaniki, bo on, ma, uh, on bardzo fajnie robi to. Uh, on dużo, on chyba poszedł w on był o uh, lore, bo dużo ma tego klimatu w tak, swoich tak, grach, tak, i to on był zazdzięczny, a mechanikę zrobił lang. To znaczy bardziej doszlifowo, bo lang jest słynny z tego, że on robi gry, które są bardzo proste w zasadach, ale nie są prostackie, tylko no, bardzo tak. głębokie, więc tutaj widać tą no współpracę między mm -hmm. nimi. No, no, no i to bardzo tak. no, fajny kolor. No. Można no. powiedzieć, że to plus. Mm -hmm. <głos> tak. <głos> tak, można tak. powiedzieć, że to plus. To jest, to, jest, to jest bardzo ciekawy zamysł, że autorzy się łączą swoje siły tak. z tak skrajnych gatunków. Mm -hmm. Może, no dobra, no nie jest jakiś tam najskrajniejszy, bo z, moglibyśmy z kirmisza połączyć z czymś, ale wręcz tam nigdy bym ich nie, nie połączył. Mm -hmm. Tak, to co mi się podoba bardzo, to są scenariusze. Mm -hmm. Co prawda jest ich tylko sześć, mm -hmm. ale scenariusze są totalnie różne. Każdy mm -hmm. wywiera inny, inny rodzaj rozgrywki. Na czymś innym trzeba się skupić. W porównaniu do innych kier yy, z Ktulu, tam masz praktycznie cały czas to samo do roboty. Mm -hmm. Czyli zabij kultystów, zamknij bramy i nie Sorry. doprowadź, żeby Cthulhu szedł. A tutaj mm -hmm. każdy scenariusz jest o czymś innym, ma zupełnie inne założenie. Każdy scenariusz ma swoje akcje dedykowane tylko i wyłącznie do tego scenariusza. Mhm. Bo teraz warto też powiedzieć, że I... w setupie rozgrywki jest tak, że dany scenariusz ma swoje karty, które będziemy dorosowywać, dane przedwieczne też ma swoje karty, które będziemy dorosowywać. I miksujemy je. I, I to wszystko miksujemy, więc... Nie wiemy tak naprawdę, co nas czeka. Znaczy, Jak pierwszy raz agramy, to możemy już wiedzieć, choć podpierzy mm. wszystkie przedmioty tam przetasowały się. Tak, no, ale nawet tak, jeśli tak. to... Inaczej Zobaczmy. one będą działać z innymi postaciami. Mm. Mamy taką niewiadomą. Troszkę mm. takiej legacji, że otwieram pudełko, odrywamy folikę mm. i tam są żetony. No, że jakby... jest, to, jest to forma zwiększenia regrywalności na pewno. Tak, bo tak. rozgrywka z tchulu, a rozgrywka tam z kozą z lasu będzie zupełnie inna tak, w tym samym scenariuszach no, no, mówimy jest też o że że lasu są, znaczy, że dwa przyjdzie i o czym i o tym takie płynne przejście tak. o czym mówię. Co, co, co, co, do, co do tych e kopert ze scenariuszami mhm. to to jest fajne, że każdy scenariusz daje nam, nam dwie akcje, które mamy inne poza najmi, po, podstawowymi akcjami do wykonania co nam właśnie, jakby dodatkowo zwiększa taką, taki fan z gry, bo już dobra, mhm. no nie tylko chodzę, strzelam i, odpoczywam, ale teraz mogę jeszcze ugasić pożar, albo tak, ewentualnie, ewentualnie na przykład podejrzeć dwa, dwa, żetony, tak. ja albo tam, tam, tam, przegrzebać zwłoki, no, i przegrzebać no, zwłoki no, no tam na przykład. I zobaczcie, jaka tu jest du dużo roszada, tak? No bo no, pomysłów jest tutaj wiele, no. mhm. No jestem ciekaw tego drugiego sezonu, co, co jeszcze można wyskórać z gry. I to też jest... Tj. Kwestia regrywalności mm -hmm. jest tutaj dla mnie mm, y, niewątpliwa, y, kontrowersyjna. Mm -hmm. Bo z jednej strony mamy podstaw, co mamy 6 sze scenariuszy i dwóch przedwiecznych, więc teoretycznie mm -hmm. mamy 12 gier. Nie mm -hmm. będę nawet teraz mówił, czy ktoś zagra 12 razy w grę, czy nie, bo nie obchodzi mnie to. E ale to, że mamy takim łatwym zabiegiem jak dodatkowy przedwieczny już nam zwiększa tą regrywalność. Mm -hmm. I czy jak nawet dodatkowy scenariusz w połączeniu z... Przy... na przykład mamy... dobra, mamy cztery przedwiecznych, bo zaszkowiliśmy dodatki. Już jeden scenariusz daje nam cztery... Różne cz cz cztery różne rozgrywki i to jest taki fajny miks tego, że im więcej mam przedwiecznych, to większa rozgrywalność ale połączymy to jeszcze z, z liczbą scenariuszy no to jeszcze bajka tak. no, nie chcę mówić, czy, czy jakieś tam fanowskie powstaną, no bo może i powstaną ale mhm. to, to może trochę ciężej, bo tam żetony może jakieś były, ale też jest jakieś pole manewru mhm. ale widać to, też to... mocno, że wybór samego przedwiecznego do scenariusza może albo ułatwić albo mocno utrudnić tak. rozgrywkę jak my z Przemkiem graliśmy pierwszy scenariusz z Ktulu. No to okay, był hardcore, ale no jeszcze nie aż tak bardzo. Mm -hmm. A dzisiaj jak graliśmy z czarną kozą, no to no ile graliśmy? Pół godziny? Nas rozwaliło. I, i rozwaliła mimo, nas totalnie. Mimo tego, że szło graliśmy. nam ok tak, w sumie. Tak. I ogólnie już jesteśmy dosyć doświadczeni w tą grę, nie? A tutaj nas zaskoczyło po prostu scenariusz. Nie byliśmy przygotowani na to w jaki sposób e, Działa, koza tak będzie sposób. oddziaływać znaczy na pewno no, w niektórych scenariuszach dane przynajmniej będzie trudniej będzie trudniej dla nas bądź mm -hmm. bądź bądź nie bo tak. w innych jest więcej e, popleczników tego naszego szatana no, a też... w innych mniej więc jeżeli dochodzą nam jeszcze dodatkowe stwory z przedwiecznego no to już w ogóle mam... I też pytanie bo Kongo. dobranie odpowiednich badaczy też ułatwia albo utrudnia tak, dany tak. scenariusz. Jeżeli... A w ogóle też dla mnie zmienia doświadczenie z gry. Mhm. Bo gram zupełnie kimś innym. Ja to mówię z ręku na sercu. Ja czuję się tą postacią. Tak. Bo tam jest krótkie lore z tyłu. Mhm. Jest opis postaci. Jest te umiejętności, które wprost mają się do tego, co tam jest napisane. Mhm. Ja czuję się, że ja gram tą no Jezu, nie chcę być... No nie wiem, jakąś dziewczynką albo... Bo tam jest głupia czarnoskóra, nie? Że, tam gu... taka tak. głupia zaszczę... Że głupi ma zawsze szczęście, ona jest tak. czarnoskóra. Nie wiem, czy to... no, Potem ktoś mnie... Znawa. Znowu nam zdejmą odcinek. Tak. No. <laughs> bo jest mądra inaczej. Jest... No ja się to wtedy tak nie? Że ten, dobra, idę na los, tak? No, no. przerzucę kość. I to, to jest fajne, albo idę z tą sikierą, no, to mówię, dobra, albo, napier, albo jesteś tą, jesteś tą cyganką i przewidujesz przy... tak, tak, tak, tak. No, no, i, no, i, no nie? i tak, rzeczywiście jest. A do, tak. Jeszcze jak połączymy to z chorobami psychicznymi, no. tak. które nie tylko tyle, że mam napisane, że jesteśmy kleptomanem i mhm. jak jesteś kleptomanem, to porusz się nie, w lewo, cyganką, e, tylko rzeczywiście jak jesteś kleptomanem, no to musisz ukraść przedmiot od, od postaci, która jest na twoim kafelku. Tak, i to się wtedy mechanicznie bardzo spina. Tak. I niekoniecznie może być złe, bo możesz o, nie, nie, nie, zabrać tak, komuś tak. przedmiot, gdzie komuś ten przedmiot nie był totalnie potrzebny, ale jest tak. potrzebny tobie i nie musisz marnować akcji na wymianę. Tak, nie? Tak. Okay. E, Co jeżeli... do postaci? No. Podoba mi się to, że post każda postać ma swoją jedną indywidualną cechę, mhm. która ją w jakiś sposób określa mhm. i dwie akcje z sześciu innych pozostałych, które są rozsusowane na, na... Dwie umiejętności. Na, no, dwie umiejętności. Mhm. Tak. Jest taka jedna cecha, która wyróżnia tą postać i dwie cechy, które mogą się powtarzać u innych osób. No. Jeżeli chodzi o mnie, to bardzo dużym plusem jest to, że wszystkie informacje masz jasno podane, nie ma zaskoczeń i wiesz dlaczego przegrałeś albo dlaczego wygrałeś. Mhm. Cały czas grając w tą grę, tak naprawdę możesz dostosowywać swoje ruchy do tego, co się dzieje i... No, przegrywasz ogólnie na swoją y, y, przez ciebie, a nie to, że gra tak postanowiła. No wiesz, kiedy zbliżasz jej koniec, no bo widzisz, że Mimo wszystko, ona, tak jest, na... ona, ona jest losowa, nie? Ale nie jest losowa w taki y, niesprawiedliwy sposób. Tak. Tak, bo można grać typowo, że tak powiem brzydko, na pałę, tak. ale można grać zachowawczo. No ja dzisiaj akurat no, nie dopilnowałem tego, żeby tego stresu nie, nie mieć się na, na pałę. No, tak. Przyznajemy się, no i wtedy rzeczywiście zabiła zbyt, nas karta, tak? No zbyt nonszalancko. Nie mogłem przyjąć kolejnego żetonu stresu, przez co tak. musiałem otrzymać obrażenie i to mnie powaliło. Zgadza się. Ale ja... byłem tylko dzieciakiem. No tak. I to ja powiem teraz. Uh -huh. Mimo tego frywolnego podejścia do uh -huh. ca całości, to tor przedwiecznego, jego postęp to dla mnie zbudza taki już lęk, w sensie niepokój. Popatrzę, tak? że kurczę, on już zaraz będzie. Mhm. Ale nie zbudza, że się tam go boję, tylko zaraz przegram, tutaj no, <laughs> nie, nie pocisnę. I to jest fajne, że widzimy, że to jest taki wyścig z czasem, mhm. że musimy kontrolować, na ile jesteśmy szaleni, no bo jak nie jesteśmy szaleni, a on w pełnej krasie, no to co ja będę rzucał trzema kośmi, no to co mogę mu? No smyrnąć go mogę. Mhm. E, więc gdzieś tam to trzeba wszystko zbalansować. Ostatni mój plus, jaki mam, o. To dobrze, bo ja mam jeszcze cztery. <grafy> to jest to, że mam ochotę na kolejną rozgrywkę, zaraz po tej, którą rozegraliśmy. Mm -hmm. I to jest rzadko, kiedy mam przy grach coś takiego, mm -hmm. że a, zagrałbym jeszcze raz, nie? No, i tak. Wczoraj akurat po w, w Władcy Pierścia nie miałem coś takiego, żebym jeszcze sobie raz zagrał, bo bardzo mi się fajnie tak lekko grało, ale tutaj też mam i to, że te scenariusze, one są niepowiązane między sobą i że one się dosyć szybko rozgrywają i do takie wrażenie takiej lekkości w głowie mm -hmm. pod, po rozgrywce, niezmęczenie powoduje właśnie, że chcę jeszcze raz zagrać, bo miałem pozytywne uczucia po, po rozgrywce ale pamiętam jak powiedziałeś, no nie wiem czy bym chciał zagrać jeszcze raz ten sam scenariusz, a dzisiaj zaproponowałeś pierwszy, który grałeś kiedyś może też ze względów recenzenckich, ale no dzisiaj ze względów recenzenckich to jedna sprawa, druga sprawa no. chciałem zagrać z inną, z inną postacią ale tak, gdzieś, al, gdzieś tam żeby, żeby. Nie, no, ale nie jeżeli, zamyka ten... Inaczej, jeżeli wygrał, wygrałbym scenariusz dany, hmm. to nie chciałbym dobra, zagrać dobra, jeszcze dobra, raz. Dobra, dobra. E, chyba, że właśnie po tam kilku dniach. No, bo, po jakimś czasie. No, po jakimś wiadomo, czasie no. i z innym przedwiecznym, nie? To tak. E, ale jeżeli przegrałem dany scenariusz, to chciałem zagrać jeszcze raz. Ale ja się zgodzę z tobą, że ja bardzo rzadko chcę zagrać tą samą grę drugi raz w ogóle w życiu, <guletra> ale drugi raz pod rząd tu już jest w... rzadkość. Jakiś rzadkość, a tutaj mogę się zgodzić, bo tak jak powiedziałam, mam na drukowanymi napisane czas rozgrywki. Czas rozgrywki jest, jest bardzo optymalne. Prze tak, tak? Bo my tu mówimy, no. godziny, my to mieliśmy z rozłożeniem tak. i z wytłumaczeniem zasad tak naprawdę. I, i możemy sobie na przykład, nie wiem, rozgrywamy trzeci scenariusz, wygraliśmy go, oto choćby teraz piąte zagramy z tak. innym przedwiecznym, tak. nie? I znowu, i znowu się sytuacja zupełnie tak. jest inna, inni bohaterowie i znowu masz te super uczucie, że kombinujesz sobie mhm. w, w, w fajnym e, czasie to robisz, e, godzina, dwie, spędzasz nad grą i jesteś, e, nie, jesteś e, nie jesteś zmęczony, nie? Mhm. No. Dawaj plusa. No to może Karol. Stosunek jakości do ceny. Mhm, to ja też mam. No, Moim zdaniem nie... mhm. jest, jest bardzo dobrze to wyważone. Gra jest droga. Gra jest ale... no, relatywnie droga. No, hmm. 280-270 tak. zł, mhm. ale za to co dostajemy, mhm. za jakość figurę, która jest w tej grze, myślę, że cena jest, jest tak. uczciwa. Mhm. Tak, to też powiem. Może ale... trochę teraz przesadzili z cenami dodatków, które wyczerpują się już na stronach yy, na to, sklepów. No bo za kilka i podniesiono figurę. specjalnie ceny. Ja pamiętam, jak kupowałem przez sprzedaży, to było 85 złotych, a teraz na przykład są po 120-130 no. złotych. Na tyle. No, no ale To nie tego, tego samego sklepu. Stron, nie nie. No tylko dodatek, gdzie masz kilka kart i 3-4 figurki. No. Jest z dodatku jedynie sezon drugi kupię, no. ale za dodatki z figurkami za 80 zł podziękuję. Mhm. Eee, ja mam więc nie mówię. Mam Taka konkurencja, no może tak kiedyś to ukradnę. Tam. Kolejny plus. Ja, ja mam, mam takie zdanie, że instrukcja, już to powiedziałem wcześniej, ale muszę to powtórzyć, że po przeczytaniu instrukcji ona nie zdradza nam tej pseudokampanii czy też scenariuszy, co będziemy robić. Mhm. No wiemy, że będziemy coś tam gasić, coś tam strzelać, ale nie wiemy, co będzie celem danego scenariusza. Że nie jest napisane na przykład E, bo czasem byłaby taka zawiłość reguł, że trzeba by powiedzieć, że jeżeli chce zrobić to i to, to musi zrobić to i to, no to wtedy mm. byś wiedział, że w którymś musi już zrobić to i to, a mm. gra nam tylko mówi te nasze podstawowe akcje, plus chyba gaszenie ognia jest. E, znaczy a Czy sama akcja ognia jest opisana, Tak, tak nawet jak nie jak, jak samego jak, gaszenia, jak działa bo to masz mhm. na bo wszystko razie w inny, scenariuszu. Wszystko inne jest e, w tej kopercie, na której jest dodatkowa, e, w, w danym scenariuszu jest koperta, tak. tam wyciągamy, że mamy dwie dodatkowe akcje, tam jest napisane, jak ona mniej więcej działa, to są dwa zdania proste, mhm. Nie i to a, mi się bardzo podoba. Tak, a propos instrukcji, bardzo mi się podoba styl napisania tej instrukcji, bo on też nawiązuje do tego, jaka jest rozgrywka. Jest, tak, czasami ale są takie szalone w, wtrącenia. Ale jednocześnie nie jest 151 master set, tak. bo tam ta nie wiem czy czytałeś, nie. to jest taka instrukcja na zasadzie, no dobra, to przeskakujemy na coś tam, Aha, że, okay. że na przykład nie wiesz czegoś, to mi się nie pytaj. Tutaj, no, tutaj jest takie fajne nawiązania, właśnie. Jakieś tam, y, mrugnięcia oki. Tak, ale to są i... dwa, trzy takie tak, naprawdę tak, delikatne. Tak, tak, tak. Też mi się to podobało. I y, y, to, to też trzeba powiedzieć, że instrukcja jest napisana dobrze, mhm. y, że nie ma niedopowiedzeń. Jedyne, co miałem problem, ale to był fakt oficjalny komonu tam z tym insteed, zamiast co tam jest, czy to się sumuje, czy nie sumuje. Mm -hmm. Po prostu tam jest wypisane, jeżeli ktoś jest tak ubogi mm -hmm. umysłowo jak ja, to może no, sobie zerknąć. Można przeoczyć to, że karty przedwiecznego się sumują. W momencie, bo jest taka mechanika... Nie, to nie można no ja to widziałem. A, a, a widzisz, ale to jest po, popularny błąd w internecie ogólnie, bardzo często osoby się na tym łapią i my też się na tym złapaliśmy. Bo mechanika wygląda tak, że w momencie, kiedy przedwieczny ląduje na planszy to z fazy pierwszej zmienia się w drugą. Po pokonaniu drugiej fazy on przechodzi w trzecią fazę po pokonaniu trzeciej fazy przechodzi w czwartą fazę i teraz każda faza daje jakieś dodatkowe umiejętności tą przedwiecznemu i dodatkowe kostki w walce, w ataku i trzeba pamiętać o tym, że to się wszystko sumuje Czyli po zabiciu drugiego stadionu, Nawet stadium, jeżeli tak, tak to... zbijesz życia pierwszego stadium i przejdziesz do drugiego, to zdolność i kostki pierwszego stadium wliczają tak. się też do, do, do drugiego. drugiego. Czyli tak naprawdę mam tylko nowe życie jego, ale wszystkie jego efekty i kości zostają są plus to, co w nowym tak. stadium wychodzi. Nie? Tak. Tak. Tak. Ktoś powiedział tutaj ładnie, chyba nie wiem, tu nawet Erik Lang tak powiedział, Przecież że żyję, no. jeżeli idzie w tej życiże dobrze, to znaczy, że gra źle. No. No. Hmm. Chyba nie wziął pod uwagę nas. Bo my dwa razy wygraliśmy e, pod rzędu. Kolejny plusik. E, łatwe zasady były powiedziane, mhm. ale te łatwe zasady nie robią głupiej rozgrywki. Ale to jest cecha L Erika Langa. Tak. Czy coś więcej trzeba powiedzieć? Nie. E, podoba mi się bardzo to. Krótko co, co, co, co, co, co, co ostatnio e, coraz częściej widzę, to to, że dostaję pełnoprawny produkt. Mhm. To nie ma na zasadzie, że ja muszę kupić go, kto mnie naprawi dodatek, który mi naprawi grę, albo mm -hmm. no jak kupisz jeszcze jakiś dodatek, to w ogóle, albo na przykład jak Musisz kupić Kickstartera, bo w Kickstarterze to, tutaj fakt nie ma tej yy, zawartości, która była w Kickstarterze, yy, ale mimo wszystko no, jest to pełen produkt. Tak, pe pe pełenoprawny produkt i tak. uważam, że niczego mu nie brakuje. Mm -hmm. Jedyne to, to co, to może, że po prostu w pewnym momencie chciałbym czegoś więcej. Mm -hmm. Ale to uważam, że to, to, to jest super dodatek, że daje nam tyle samo... Yy, to samo, tylko nie. Tyle dobra, tylko więcej? To się jakoś fajnie mówi tak. Tyle samo dobrego, tylko więcej. Że to samo dobro mi daje, tylko że w większej ilości. jest tylko komplikowany jest. Przejdźmy tam. E, dobrze, i mam tutaj napisane, e, jakaś mądrosa mi to podpowiedziała, e, że ja nie czuję... Ja mam taki ogromny zarzut o posiadłości szaleństwa, jak ja grałem, mhm. że ja po prostu cały czas robiłem to samo. Jak nie testowałem swoją... Siłę to testowałem swoją tam wiedzę, jak nie wiedzę to inny, po prostu już z... głupie to była, a, a, a rzucałem tymi samymi kośmi, z tymi samymi wariacjami, bez sensu. E, tutaj mimo tego, że mam cztery do wyboru, nie wiem, pięć, pięć do wyboru, mhm. trzy takie standardowe i dwie zawsze dodatkowe w scenariuszu, mhm. to ja nie mam takiego wrażenia, że ja robię non-stop to samo. Bo mm -hmm. nawet mi te kostki się I wiesz, ileś tych kostek, że to mogę przyrzucić tą kostkę. I też, co chcę zrobić? Jakby to, co, te pytanie, czy w posiadłości szeństwa to jest minus, czy to jest cecha gry, Bo Nie, mi to wkurza, więc dla mnie to jest okay. ale w posiadłości <laughs> to, że um, robisz to samo, masz ograniczoną liczbę akcji, mm -hmm. um, rekompensuje fabuła i to, co e, robisz w tej grze, nie? I no, odkrywanie być... tego wszystkiego, zagadki, które tam robisz, nie? To wszystko jakby się wiąże z tym, z, z całą grą. E, i trzeba mieć inne podejście do tych dwóch gier, nie? To być, też o tym trzeba pamiętać. Być może. Na pewno tutaj ratuje w sytuacji fakt, że tu mamy przedmioty, które nam modyfikują nasze akcje, mhm. bo przedmiot może nam dać dodatkową zdolność, przedmiot może nam dać zupełnie jakąś, że rzucimy granatem, mhm. zupełnie inne, jakby, no nie to, że akcję dodatkową, ale jakby zupełnie in, inną taką Umiejętność jednorazową, czasem, mhm. a czasem coś na stałe, i to mi się wydaje, że tutaj mi to sprawia, że ja nie czuję, że ja no stop robię to samo i dobra rzucę, nie rzucę. Mhm. Jedna chwała. Okej. Okay. Ale nie zawsze dają ci dobre rzeczy, bo mogą ci też dać stany ujemne. No tak, no i to też jest fajne. Że jak się nie przygotujesz, to no zostaje stany ujemne. No. Ciężko, żebym grał na pała, i wcześniej dobrze mi szło. Ja mam mhm. jeszcze jeden plus. Mm. Ale ja zamykam jeszcze plus. Nie, nie wiem, czy o tym powiedziałem, ale warto to, jeżeli nie, to jeszcze raz wtedy wracam, że mechanika świetnie skrojona do takiego typu gry. I tutaj, no, to co wcześniej powiedziałem, że czułeś się w, jak w hack and slashu, że ta mechanika jest na tyle prosta, że... Um, ale nie jest prostacka. To wszystko się fajnie wiąże w jedną całość i to jaki jest klimat tej gry Tutaj widać, że był plan na tą grę i od, od początku do końca został on zrealizowany. To ja też powiem, że bardzo szybki jest setup. Mhm. A, no, To jest, nie wiem, 5 minut. No, szybko się to układa. I to jest jedna kartka, na jednej, jakby jednym arkuszu jest napisane jak ułożyć, co mhm. jest tam potrzebne i narka. Tak, to jest też fajne, że nie ma ona mnóstwa elementów, tak? Mm. Yy, żetonów i yy, innego tego typu. Jest mm. jakaś tam pula, ale nie na tyle denerwująca, że rzeczywiście ten setup zajmuje nie wiadomo ile czasu, tak? Zgadza się. Dobrze. Dział minusów. A mm. mogę sobie przed przedział minusów? Powiedz mi, że nie Jestem kurwa chory. Dobra, teraz jeszcze raz Dział, Dział minusów. Dział minusów. w tle. <śmiech> Od czego zacząć? Od małej liczby kostek. Tak. To ja też <głos> miałem to jako pierwszy znalaz. zielonych, tak? Czy... Wszystkich. No, znaczy zielonych. No, zielonych. zielonych. zielonych. No tak. czarnych nie trzeba, bo czarnych minus 3... zawsze masz trzy. No, tak, jest... ale mechanika szaleństwa i ogólnie umiejętności pozwalają dodawać dodatkowe zielone kostki. I nie ma limitu tych kości. I nie ma limitu I... tych kości. niech mi ktoś wytłumaczy za grzeza za 280 zł z takim ilu... mnóstwem figurek nie dali trzy dodatkowe kości. Na przykład, no. Jeszcze rozumiem, jak to były K20, ale to są zwykłe k mo Można dokupić. Może dlatego, że to były zielone. Ale co można no. dokupić? No można. 10 dolarów, tak? No. no. Powodzenia. No tak. Ale to jest zestaw wtedy wszystkich dodatkowych, nie? Czarnych też, czy tylko. Czarnych też. To jest ogólnie zestaw dodatkowych kości. Tak. Wytnie się. <śmiech> e, dobrze. Ja mam takie wrażenie, że jest mało postaci. W postawce samej. Mhm. I, na tym, no, I te postacie nie są tak fajne Jak w, te, jak w Kickstarterze No kurde, nie są, tak. ale wiecie co, tam są mi tyle odpadają Na przykład tam koleś bez ręki mi nie interesuje no. Jakiś tam e, Rasputin, to jest, nie, nie ma klimat Są i dużo mi tak odlatuje, że a nie ale lubię kurde, Ale, kurde. ale Boś... w, w Kickstarterze masz Jamesa Bonda, masz Hemingwaya No, no Einsteina no, Al Capone są te postacie, nie? No. dlaczego nie dali tego w, w podstawce Wydrukujemy sobie jest Rasputin, Rasputin według mnie jest fajną postacią Tak, według a... mnie tak, jest jedną jest ta, z ciekawszych postaci ta, ta dziewczynka jest, szalona dziewczynka to jest po prostu hardcore jakiś, nie? Mhm. i ona, po prostu czujesz to szaleństwo w jej oczach nie je, je, jej to ha, ha, ha, ha tak. <laughs> tak. <laughs> ale tak ogólnie to te postacie są bezpłciowe często tak. Znaczy, nie, no, no, nie no, mają takiej... Nie, nie mają na względu -kultury, no nie, że. popkultury. Znaczy, ja ich nie widzę, ale, ale bo wiesz, nie są bezpłciowe. Ale, no, no. no, ale powiedzmy, no, o Jezu, masz e, e, silnego murzyna, nie? No w, w każdej grze masz silnego murzyna. Mm -hmm. W każdym filmie masz silnego murzyna, nie? Masz, e, nie wiem, e, w, cygankę, Cyganka. która wróży, nie? Wow, no, no szaleństwo, nie? Po prostu. A masz takiego Hemingwaya. Grałeś kiedyś Hemingwayem? Ja nie grałem Hemingwayem. James'em <laughs> Bodem też nigdy nie grałem. Byłbyś stał. Za to masz e, Ahmeda Z Arabskiego Bazarku. Który też jest taką generyczną postacią? No, Przyszto... no jest, no te postacie Ciebie. jakoś tam, no nie no. Im, no. Ale okay. bardzo podoba mi się styl graf ten arkusz. Mam przez ten arkusz i on jest tak... Czytelny jest bardzo. Taki... No, ale, ten, ale tam jest nie to, że jest prosty, ubo ubogi graficznie, mm -hmm. to tam są jakieś Nie, zawiaski, dzieje się dużo. Tam dzieje, ale jest no, się taki no. czytelny. Ale Albo to mogłeś mógł... powiedzieć w pusach. Mogę, no, tak, ale a co mógł. do arkuszu, ja mam właśnie zastrzeżenie. Tak. Bo sama, sama kreska arkuszu i styl graficzny mhm. dla mnie nie pasuje do, do całej reszty. Mhm. Bo sam arkusz jest taki jakby trochę bardziej matowy, a wszystkie inne karty i wszystko inne masz e, takie błyszczące. Jej. Jeżeli chodzi o, o, ka, o karty akcji. Mhm. I tak to się nie, nie spina mi za bardzo właśnie graficznie. Że wykończenie. Ja graficznie czy wykończenie? I graficznie i wykończeniowo. Aha, wykończenie graficzne, Dobrze. No mhm. bardzo ciekawe. Poddam to na głębszej. głębszy. Dobra, ja mam taki kontrowersyjny minus. Dobrze, powiedz. E, Powiem bo... ci, że jest bez sensu i tyle. No tak, ale ja, ja mam takie odczucie po prostu. No, no bo... dobrze, powiedz. Gra jest dosyć droga. E, no. no powiedzmy, do... ok, przyzwyczaliśmy no się moje... do tego, że gry kosztują po 300 zł. Znaczy nie? powiedzmy, że to, że coś jest, mm, ma dobry stosunek cen do jakości, nie powiedzmy, że jest tanie, bo to nie, jest, to nie tak. znaczy to. No tak. Ale liczba tych figurek, ogólnie zawartość jest bardzo, mhm. y, no jest napakowana, nie? No tak. Ale mechanicznie ta gra jest dosyć prostą grą. No tak. I takie odczucia co do tego, a cena, mhm no trochę mi Aha, Za mało gry w grze za taką kasę. Dokładnie, za mało gry w grze za taką kasę. No i teraz to jest pytanie kluczowe, czy po gry powinny kosztować ze względu na to, co mają, czy na to, co oferują, w sensie no. growo. No, bod... no właśnie, czy płacisz za to, że ma bardzo fajną mechanikę, głębokie i niespotykane akcje, czy za to, że wygląda wiem, super? to są po prostu moje odczucia. To znaczy, ja roz... ja też mogę to rozumieć, że ktoś może powiedzieć, kurczę, wydałem 300 złotych, grzutą kośmi to. No, no, no takie... O, powiedzmy, no. To, to trochę uprościłeś to, bo... No wiem, no wiem. No... Ciężko mi ubrać w słowa te moje odczucia, które mam, bo... To tak jakbym, nie wiem, kupił e, szarlatanów z pasikurowic, którzy kosztują 300 zł mniej więcej. Fajnie mi się w to gra. Mhm. Super. E, e, Uwielbiam tą rozgrywkę. I, i... Rozumiem, że były na przykład, nie wiem, szklane te znaczniki były i tam wiesz, super, super, a to wciąż 300 zł i no... Sobie za... No ja wiem, no. wiem, o co ci może chodzić. Mhm. Mógłbym równie dobrze grać w tą grę bez figurek, jakby kosztowało. No jest, to nie, nie. Tak nie bo to już <laughs> ja nie chcę tego sługac. Stędy zamiast. Tak, no. ale nie. No. Jakie stędy, że tony. No, tutaj no, wiesz, no, jest chłodu, nie, trochę większy no, niż ten normalny. Ja, ja no po prostu mam takie odczucia. Rozumiem. No? To jest to akceptowalne. Nie powiem, okay. ja nigdy nie powiem ci o twoim słowie, że coś głupiego powiedziałeś. Nie, bo ja powiem mądre rzeczy po prostu. No, no, dobrze. Ciężko, więc ee... tutaj złapać na tym. Ja tutaj powiem to, co powiedziałem wcześniej, że powtórzę, ale no jest gdzie mi minusów, że dla mnie te połączenie kafelków to jest coś z dupy. Mm -hmm bo no nie wiem, no, albo jestem w bogatej rezydencji, albo no jestem na jakimś strychu, a nie jestem tu i tu i tam jeszcze, nie wiem, trzy różne poziomy i... Pod tym względem według posiadłość szaleństwa jest bardziej spójna Te A tam kafe... wszystkie kafelki są w podobnym stylu Nie więcej, albo fajnie nawiązuje, bo na przykład wychodzisz z posiadłości i masz ogród, nie? jakiś tam Tak, znaczy tam na posiadłości są bardzo piękne kafelki No I tam chyba widać nawet, że na stoliku się dzieje Tak, tak, tak To, tak, tak. Bo to ja wiem e, Tutaj jest mniej szczegółowa Mhm Chociaż niektóre są fajne, tam jakieś obserwatorium czy coś takiego. Tylko wiesz, jest okej, okay, ma to czasami sens, ale nie wiem, idziesz sobie w jakimś korytarzu nagle obserwatorium. No, nie? no, no, no. właśnie, nie. Ja jeszcze, jeszcze rozumiem, że dobra, możesz tunelami przejść do jakiegoś domu, ale jak już jesteś w tym domu, jesteś mhm. w domu, a nie, że to nie jesteś w chacie drwala, tak. a za chwilę jesteś. W w jakiś wielkim salon z, salon z kominkiem. No, tak, no. no nie wiem. No, no albo tak jak dzisiaj, tak? W tym pierwszym scenariuszu. Idziemy tak jakby właśnie jakimiś brukowanymi ścieżkami, jakimiś kanałami czy czymś tak. i nagle czerwony dywan. No tak, tak, no. tak. no to, to, to. no no Jest jak z kościoła, nie? W kafelkach jeszcze nie podobają mi się te strzałeczki, które pokazują, gdzie jest przejście, a, a gdzie przejścia jest... nie ma. Już wolę tak. rozwiązanie z posiadłości, gdzie jeżeli na kafelku nie jest narysowane przejście, to, to po prostu tak. że tonik. To, moim zdaniem to już by wyglądało lepiej mhm. niż te strzałki. Możesz sobie no. ścianę położyć albo drzwi położyć, mhm. jeżeli potrzebujesz. A tutaj są strzałeczki tylko i one są ma bardzo malutkie. Nie? Te przejścia są wąskie. Czujesz się tak klaustrofobiczne bardzo w tym. Mhm. W, w, w, w tych... Nie wiem, może to było po coś. Nie wiem, jak w co wprowadzę nowy sezon drugi. Może to ma jakiś... Mhm. No bo... Znaczy masz takie kafelki w innych scenariuszach, gdzie z jednego kawelka jest wyjście tak? i tylko w jedną stronę na przykład mhm. możesz Znaczy przejść, o co tak? chodzi, że zazwyczaj jak ktoś tworzy grę, to patrzy jak jest to było rozwiązane i robi coś lepiej, może tak samo. No i mhm. nie wiem po co miałby zrobić gorzej. Tutaj okay. Czasem staram się usprawiedliwić kogoś. Dobrze. Co? Do... Może to nie jest minus, tylko obawa. Mhm. Obawa o... Bo wy dużo powiedzieliście, powiedzieliście o regrywalności, no. że może być spora. nie? Tak. Ja mam inne odczucie, no. że według mnie ta regrywalność może nie być taka duża, nie? Mhm. Bo jedno rozegranie scenariusza, w drugi... za drugim razem, jak rozgrywaliśmy ten scenariusz, ja mniej więcej wiedziałem, co mam robić. Co prawda, no, Karol bardzo szybko skończył nam tą rozgrywkę, mhm. ale no to nie jest wina Karola. I Ktoś, mam obawy, czy będę się cały czas, jak nie wiem, grał 20 razy, nie? No, nie wiem, czy będę grać 20 razy w tą no, grę, nie? Ale... My mamy trochę może inne pójść. Mm -hmm. Spostrzeganie na temat gier. Mamy dużo gier i możemy mieć ten luksus, że zagram grę tyle razy, ile ma tam starusze mm -hmm. Ale jak ktoś chce mieć inną grę, no i cisnąć się tam od rana do wieczora, no to tak. Tutaj... To na pewno nie jest ten typ. No typu tak. typu gry. To nie gier. jest Concordia, nie? Tak. E, tak. To tak, to, to, to się, e, to, to się, to się zbada. <gry> tak, bo w Concordia jestem w stanie zagrać 100 razy i za każdym razem rozgrywka będzie inna. A tutaj? Znaczy tutaj są te karty mitów losowo co... dociągane i one Ale... mogą trochę zmienić. No niby są cały czas takie same, tak, te karty mitów. Ale nie dają nie ma... aż takiej głębi. To co, no, to, co żeby... ja mogę powiedzieć, żeby jakby wzmocnić Twoje słowo, mhm. to że to jest gra przygodowa. Tak. No ciężko przeżywać dwa razy przygodę tu samo. Mhm. Tak samo na dobrze się bawią. Chociaż, no na przykład w FFG to rozwiązuje tak, że masz aplikację aplikacja za każdym razem tworzy inaczej tą przygodę. I to jest według mnie lepsze wyjście. Ale tam jest aplikacja. Niczym w tej grze aplikacji. No tak, nie no, to, to jest gra. No jak, jak powiesz mi jakieś lepsze rozwiązanie bez aplikacji, to tak, ale. Mhm. E, ja powiem taki podporządny plus. Mhm. To... Minus chyba. E, minus, to <laughs> ja mam problem tutaj właśnie z tą klimatem i z, i z tą przygodą. Bo tak mhm. jak tak. wprowadza nas yy, nasz, nasz, nasza koperta do scenariusza, mhm. tak potem pff, Nic się ten filmat ginie. Nie, nie tak. tak. No mam jakieś przymioty, znajduję. Brakuje mi e, jakiegoś Wiesz, komentarza. Rozwi rozwinięcia jak, fabularnego. Tak, jak wchodzi przedwieczny, że coś się dzieje. No, jakieś głupie tak. no, zdanie na zasadzie nie wiem tam, wkurzyłem mam, o, się na was, wchodzę. Bardzo, bardzo mało tekstu fabularnego. Tak. W pewnym momencie to jest tak, po prostu tak, że a idę na tego z mackami i go tak, napierdziałam tak, siekierą, nie? I, I tam to wszystko, się to no. raczej się zastanawiam, jak no. zoptymalizować swój ruch, a nie tam czy tak. czy dobrze się bawiam brak nawet jakich, jakichś zalążków historii, jakieś mm. tam, chociaż trochę, żeby tego było. żeby jakaś mała księga scenariusza, no to... który mówi, o, jeżeli wygracie, to czytacie coś tam, właśnie czytacie To właśnie tam, myślałem że gracie, tak, to czytacie coś fajnie to robili Betrayal, no bo tam jest, no, że tam, jest, no, tam jest style Legacy, więc A. ona ci prowadzi za rękę. Jak jest, jak jest tak jak w, w twojej grze. Tak, i że jest scenariusz ten skrypt, byłoby fajne, tam można no, nawet... Betrayal też jest skrypt, nie? Też e, tak, czytasz tak, się dzisiaj, tak, No, no, konkret, no. no że właśnie, jeżeli wygraliście, przegraliście, co się dzieje... tak odczytasz numerek 17 i tam się coś tak, dzieje. Nie? no dokładnie. Nawet zrobić dwa różne, żeby tam ktoś miał do wyboru. Się. Ale nawet, mówię, raz zagrać i dowiedzieć się jakby, mhm. taka, żeby ta historia miała ręce i nogi. Ale to nie jest tylko to, co się dzieje na początku mhm. i na końcu, bo to by mi nie wystarczyło. Też mhm. coś w mi... No, mniej więcej coś tam gdzie Może na tych kartach mitu, żeby jakieś lory było. Tylko, hmm. no, że wiem, że te karty mitu są wykorzystywane też. E, no, w kolejności losowej, też przede wszystkim. Hmm. No, i w różnych scenariuszach, więc no, ciężko dostosować wszystko do jednego. Więc tam gdzieś ta księga skryptów no, może dałaby radę, nie wiem. W każdym razie gdzieś ta e, klimat siada. No, po, po pierwszym tam po pierwszej pół godziny. Hmm. Bo już na, na początku czytamy ten wstęp i co mamy zrobić, to ok, ale potem. Tak no. ja mam nadzieję, że tak jak jest w kartach postaci, że po drugiej stronie masz tam jakieś e, historię, tak, danej postaci opisaną, to nawet chociażby na samych kartach przedwiecznych po drugiej stronie też dać jakiś krótki opis, dobra, dlaczego on zmienia te stadium, mm -hmm. no co, zbiliśmy mu życie i dlatego, co, denerwuje się bardziej? No, no, dokładnie. Ja to... mogę powiedzieć o skalowalności. To y, na dwóch, trzech graczy w tą grę się... Bardzo dobrze gra. Mhm. Na 4-5 ona się zaczyna robić coraz łatwiejsza. I tu jest też też taki kłopot, że mimo wszystko 2-3 to jest takie optymalne. Mhm. No, trzeba o tym wspomnieć. Znaczy to dla nas, tak, no bo ktoś tam może mniej gra i. Chce... No tak, ale im więcej osób, tym jest łatwiej po prostu. Dobrze. dobrze. Okay. Tak, bo też nie ma. W takiej fajnej opcji, że jak grasz więcej, to rozkładasz więcej tych postaci. Tak. Jak jest mniej, to rozkładasz ich mniej. Tutaj nie masz cały czas te, tyle samo postaci. No jak jesteś tak. we dwójkę, po no to, to, to z też... czteroma, to tak. zajmie ci dwie tury, zanim ich pokonasz, no. chociażby, żeby sobie tak. coś tam przeczyścić. Grasz w piątkę, to wszyscy przechodzą jak przez I, masło. I, tak, I te umiejętności też się rozwijają, każdy rozwija tak. umiejętności. Nie? To też, też bardzo mocno wpływa na rozgrywkę. Hmm. Jeszcze jakiś minus masz? Mam. Mam taki, że to raczej gra dyktuje nam, co mam robić, aniżeli my mielibyśmy podejmować mhm. jakieś decyzje związane z, z własnym jakimś tam przyczuciem, tak. czy, czy doświadczeniem. To, masz raczej tak dwie, trzy tak. opcje, które wiesz, tak. co, co możesz zrobić i raczej wybierasz tą tak. najbardziej optymalną, nie? Tak. Trochę na szynach to jest. E, o, tak, tak, no. tak, gra jest na szynach, to, to, to jest to słowo, które tak. ja szukam. Tak, no nie, nie, daję, no, tak, nie, nie jest daję takie wycisku intelektualnego, tak. ale to No też... nie jest tak do końca to też, że, jest że... tego typu gra. Tak, tak to dawała, też jest w, to plus, z... w plusach, no, że jednak to jest lekka rozgrywka, nie? A, no ale w minusach trzeba powiedzieć, że no faktycznie... tak bo to możliwe. nie jest tak, że jak ja skończę skończyłem któryś scenariuszy, to pomyślałem o, tak naprawdę gra wygra za mnie. Mhm. Ale jak ja, ktoś mówi mi spisz plusy i minusy to no dla mnie to jest tak, tak. że no, jak tak się zastanowię, to to czuję. Mhm. Zgadza się. Okej. Okay. Co do minusów, w sumie nie wiem, czy można to nazwać to minusem. No, na samym początku rzucamy małą ilością kości mhm. i jakoś mając te punkty stresu nawet mamy ich 5, tak? Rzucamy mhm. powiedzmy trzema kośćmi, więc możemy to w jakiś sposób kontrolować. Mhm. A później jeżeli tych kości mamy już trzy podstawowe, sześć zielonych, no to to już nie ma nad tym żadnej praktycznie kontroli, tak? Robi się, Ro robi się taki... No. I, tak to, to, I taki nie, bo jeżeli smasz. mamy Ktulasa z ośmioma punktami życia, a rzucałeś ośmioma kośćmi i zadaliśmy mu siedem, no to chcesz mu przerzucić tą jedną kość, żeby mieć kolejną, tak, nie? Tak. Więc no, no to... masz więcej kości, ale masz lepszych wrogów też to do to, pokonania. To co co powiedziałeś w plusach, że umiejętności skalają się w... tak. razem z grą, No bo nie? potem gra jest trudna. Tak. Już, no... Gra jest coraz trudniejsza, więc potrzebujesz tych umiejętności tak. coraz Musisz więcej tak, postaci wybić, nie? Tak. I na przykład są tam umiejętności które dzielą ci i czasem możesz podzielić wrażenie i zabić dwóch naraz, no ty... więc to tak. Ja więcej minusów nie mam. Ja też dziękuję. Mm, dziękuję. <laughs> Okej, okay. no to podsumowanie. Podsumowanie, to by ocena czy... Dla Najpierw kogu... dla kogo ocena, dla kogo, a, kogo? a potem podsumię. Właśnie, to jest, to, jest, dla kogo to, jest to jest gra dla mnie. Tak jak powiedziałem, to, to powiedziałem na początku, dlaczego <laughs> chciałem mieć tę grę, to to się zgadza. To jest gra dla, dla mnie do pogrania z ludźmi, którzy nie grają w planszówki, ale też z wami jako taki b, odmużdacz, tak. leki, przyjemny, e, którzy chcą trochę tego świata Lovecrafta poczuć, ale to nie, nie będzie ciężkiego tytułu, bo wiecie, jak się gra z ludźmi, e, którzy chcesz się wprowadzić, no to ciężkie tytuły, znaczy jakieś takie mrożny klimaty. Ja, ja, ja i... nie czuję stresów w tej grze. W tak, sensie, tak, to... okej, okay, tam no dobra, zginę, nie zginę, nie? Tak. Ale I to właśnie nie boli. No, jak tak. nawet zginiesz, to nie boli, zaczynamy jeszcze raz, to nie jest długa rozgrywka. Dwa, dwa trzy rozkładasz tak. Podoba mi się, to jest gra dla kogoś, kto, no, wszyscy będą się dobrze bawić, bo tam nie czuć, że ktoś dominuje nad grą. Mm -hmm. że, no, rzeczywiście, można komuś wspomnieć, że to był jest dobry ruch, mm -hmm. ale tak naprawdę możesz siedzieć cicho i, no, jak, każdy porusza sobą, więc, na no, nic no, ci nie przesunie swoim piąkiem, więc uważam, że to jest taka gra dla, dla mnie no. <śled> <śledzianie> Okej. Okay. Ja mam tak, znaczy, Dlaczego... dla kogo nie jest to gra? Dla <śledzianie> osób, które chciałyby grę z klimatem. Mm -hmm. z, z głębią, z, rozwiniętą narracją. Tutaj tego nie będzie, nie? Tak. Na pewno nie ma tutaj dużo jakichś nowych rzeczy w tej grze. Tu są jakieś super mega, nie, ale e, mechaniki, które. Sprawdzone. Tak. Raczej tak. Ta, ta gra bierze dobre rzeczy tam, nie wiem, Zombie Side, The Others, po mm -hmm. prostu to troszeczkę mm -hmm. doszlifowuje i podaje to w nowej formie. Tak. Mm. No tak. Ale na pewno pozycja lżejsza, jeżeli tego szukasz, to tak. To, to jest bardzo, bardzo dobry wybór. I no, czuć tą dynamikę tej grze. Czuć to, że masz siłę i możesz sobie, wiesz, możesz napierać na tych przeciwników. Możesz ich tam rozwalać i czuć taką satysfakcję z tego, że tam odrąbujesz głowy, członki, macki i jakieś inne rzeczy tym przeciwnikom jeżeli szukasz takiego hack and slasha, właśnie, lekka rozrywka, no to to myślę, że to jest dobre, do, dobry wybór. Jeszcze dodam, to jest taki substytut Netflixa. Nie mam ochoty na kolejny tam odcinek jakiegoś serialu, zagrajmy sobie w cool. tchólu. Tak. I to, to jest, dobrze to zastępuje, bo tu mamy też dynam coś dynamicznego, coś się dzieje w krótkim mhm. czasie, dostajemy tak. to samo, a to Służy i to, i to ależ rozgrywce. Netflix. Hmm? Yes. Marek, ależ to jesteś zrobił. mądry, no. <laughs> Karol? Tak, najgorzej jest być ostatnim, bo co no, miało być powiedziane, wszystko, to już praktycznie zostało powiedziane. Tak. tak, czyli co, reasumując, gra dla kogoś, kto szuka łatwej rozgrywki, w sensie lekkiej, mhm. fanów Ktulu. Tak. No, z, fan, z fanami, których. był ostrożny. Ja bym tutaj tak y, uważał. No bo to jest, niektórzy są zatwardzialni. To może tym być, to tej może tej... być dobry, dobre wejście do świata Ktulu. Jeżeli ktoś zagra w to, będzie chciał potem sobie sprawdzić trochę więcej y, mhm. o tym i zobaczyć, czy to Ktulu prawdziwe, to wcale nie jest takie w tej grze, nie? Ale. <śmiech> Zobacz, <śmiech> to mi mierzą w tym <śmiech> Ale... Nie, no ja mam takie odczucia, tak? Mm -hmm. Mówimy tutaj o swoich odczuciach. No, no, no dobrze, dobrze. Okay. Możecie okay. mi zbijać zawsze z tropu, ale będę szedł swoim Dobrze, tłum. dobrze, Zbijamy cię z tropu. Czy coś jeszcze co okay. znaleźć kogo? Mm. Nie, no to już wszystko powiedzieliście, no, tak? tak, tak. No, tak. przekładasz. E, podpisujesz się po tym, co odpowiedzieliśmy, tak? No, to no to bardzo, dobrze. E, no i teraz nasz nowatorski system ocen. E, troszeczkę zmieniamy go. Wielka trójka. Trzystopniowy e, system ocen, czyli e, ocena najwyższa to, chciałbym to kupić. Albo to mam albo to mam, ocena... Niekoniecznie. Niekoniecznie. Można coś mieć, ale nie chcieć tego kupić. Tak. Bo stwierdzić bo po jakimś na przykład, czasie, że tak. no, no to nie jest tak. jednak moje, nie? Ocena numer dwa, czyli chętnie zagram, niekoniecznie kupię. I ocena y, najniższa, czyli niechę niechętnie będę chciał w to grać. Mhm, mh, mh, mh. Dobrze. To ja mhm. A może ty, ty będziesz ostatni, tam na marudziłeś. Dokładnie, marudziłeś karotę <laughs> razem z pierwszy Dobra to grę kupiłem, mhm. ale moja ocena to nie jest, że kupiłbym. bo mhm. drugi raz nie zdecydowałbym się na, na tę grę. Ze względu właśnie na to, że oczekiwałem sobie trochę więcej klimatu, mhm. a dostałem takiego hackę slasha mhm. wybijania wszystkich, i no tego klimatu nie, nie czuję tyle, ile bym chciało. Warto e, ale... dodać, że Karol sprzedał łowców, bo było za dużo klimatu. <laughs> oj oj. No dobrze, ale... ale? Ale bardzo chętnie zagram, jak ktoś zaproponuje, mm -hmm. siądę bez, sam bez gadania, a sam też ze swojej strony będę... Właśnie, bo to trzeba dodać, nie? czy sam bym zaproponował, tak. bo to jest duże rozgraniczenie. Tak. Ja będę miał taką samą ocenę jak Karol. Nie kupiłbym tego mm -hmm. tytułu, ale chętnie zagram, chętnie zaproponuję zagranie. Dobrze, to w moim przypadku kupiłem to, mm -hmm. kupiłbym to drugi raz. I, I bardzo. Ku, kupię dodatek. <laughs> no i bardzo się cieszę, że to mamy to, jakby uzupełnia to lukę, którą, którą miałem. Potrzebowałem takiego grama. Bardzo się cieszę, że mam tak zróżnicowaną ocenę. Tak. <laughs> I ten pozytywny akcent. Ale bardzo wszyscy bardzo chętnie w to zagramy. To jakby to... No, no, tak, i to jest to, że kończy tym, więc... Tak. Więc uh, tym pozytywnym akcentem kończymy. Do spokojnego. Dziękujemy za uwagę. Się. Do usłyszenia. Pa.